Witam. Przed mikrofonem Adrian Potrzebowski. Jest to trzeci odcinek IT Podcastu, w którym chciałbym zaprezentować Wam dyktafon cyfrowy Olympus DS75. Wiem, że na antenie Tyflo Podcastu prezentowano modele Ostatnio był DM-550 Wcześniej jeszcze DS-55 DS, DS chyba A ja chcę pokazać najnowszy dyktafon linii DS Mianowicie DS-75 może opiszę najpierw troszkę, co tam dostajemy w pudełku. Zaraz pudełko przyniosę i wszystko pokażę. małe, bo tam wszystko się to musi tam zmieścić. Pudełka nie mogę znaleźć, dobrze, więc opiszę, co tam dostaniemy. Dostajemy, tak, instrukcję obsługi w wielu językach, w tym też w języku polskim, słuchawki, kabel służący do podłączenia dyktafonu, przepraszam, kabel USB, który służy do podłączenia, który służy do podłączania dyktafonu do komputera. Co tam jeszcze dostajemy? No właśnie, sam dyktafon oczywiście, dwie bateryjki, akumulatorki, te mniejsze, no i tam jeszcze jakieś ulotki których nie wiem, w większości Chyba nawet wszystkie są po angielsku. Dobrze. Teraz może opiszę troszkę dyktafon, o którym będziemy mówić. Mam go teraz tutaj w ręku. Jeżeli ktoś korzystał ze starszych, starszych dyktafonów serii DS, na pewno wie, że mają one tak zwany user's guide, czyli przewodnik głosowy, który w prawie 95% udźwiękawia dyktafon. Dyktafon ten jest taki prostokątny, taki właśnie przypomina prostokąt, jest malutki leciutki jak go otrzymam teraz w dłoni jest bardzo lekki delikatny dosyć i trzeba na niego uważać czasami żeby coś mu tam się nie stało dobrze to może opiszę ogólny wygląd dyktafonu. Zaczniemy może od yy, hm, chru, dłuższych boków dłuższych boków e, e, tego dyktafonu. Zaczynamy od boku prawego. Na, na, najwyższy przycisk yy, na samej górze to przycisk RECORD, służący do uruchamiania i pauzowania nagrywania. Następny przycisk to przycisk stop służący do stopowania, nagrywania no i i odtwarzania również. Na samym dole jest przycisk play, który w czasie odtwarzania zwiększa lub zmniejsza jego prędkość i na samym dole jest przycisk power hold służący do włączania urządzenia, a także blokowania klawiatury podczas kiedy urządzenie nie jest używane, a nie chcemy aby jakiś klawisz został wciśnięty przypadkowo dobrze, omówiliśmy prawą dłuższą ściankę urządzenia e Jedziemy do ścianki lewej, też dłuższej. Jest tutaj jeden taki trójstopniowy przełącznik. Służy on do zwiększania, zwiększania lub zmniejszania czułości mikrofonu. Są trzy takie czułości jest. Lektor, konferencja i dyktafon Są takie trzy tryby. Troszkę niżej jest taka mała zasilepka, której odchaczenie odsłania nam mini port USB, do którego możemy podłączyć już wspomniany kabel dostarczony w pudełku. No dalej już jest gładka ścianka. Dobrze, to omówimy teraz krótszy dolny bok urządzenia. No, no nie wiem, nic szczególnego nie ma, tylko taki, taka klapka, zasadnie służąca do o, y, włożenia baterii. Tutaj ją otworzymy. O, już otworzyłem. Tutaj wkładamy baterię do rektachronii. I zamykamy i od, e, włączamy dyktafon tym klawiszem hold, power właściwie to power e, w instrukcji piszą żeby na czas dłuższego niekorzystania z dyktafonu wyciągać baterie omawiamy teraz górną ściankę e, urządzenia no, tutaj generalnie znajduje się po samym, na samym środku jest wejście na mikrofon zewnętrznych, które możemy tutaj podłączyć jest też po, po prawej i lewej stronie nie wiem, czy to są jakieś gniazdka czy co to tam jest w każdym razie nie wiem, do czego to służy chwili, to zaraz je popróbujemy tutaj troszkę tak, to są chyba jakieś śrubki czy coś o, jeszcze zapomniałem wspomnieć, że na lewej dłuższej ściance oprócz trójstopniowego y, przełącznika i wejścia USB znajduje się wejście słuchawkowe. Y, możemy podłączyć słuchawki i będziemy słyszeć to, co mówimy na przykład do mikrofonu. W instrukcji zalecają y, y, nieustawianie zbytnio dużej głośności, ponieważ może to uszkodzić słuch. Miałem się okazję na, o tym przekonać już na własnej skórze niestety, e, na własnych moich biednych uszach, które przy... E, podłączyłem mikrofon sobie zewnętrzny i wziąłem bardzo głośno i... No, trochę mnie tak... E, jakby tutaj powiedzieć... no nie wiem jak to powiedzieć w każdym razie... E, bardzo głośny pisk był, no i myślałem bardzo prędkościć żeby coś się złego nie stało. Na spodniej ścianie obudowy są trzy nóżki, na których stoi dyktafon. A teraz przejdziemy do omawiania górnej płaszczyzny, tak, górnej płaszczyzny dyktafonu. Na samej górze napisane jest Olympus Poniżej jest wyświetlacz. Bardzo fajny wyświetlacz. Jeszcze niżej są takie trzy przyciski. Pierwszy z nich służy do przemieszczania się między folderami. Są folder A, folder B, folder C, folder D, folder E, folder Audible, czyli książek w formacie Audible. Oraz folder muzyka i folder podcast, który znajduje się bezpośrednio w tym folderze. Dwa pozostałe przyciski nie są mi znane, nie znam ich konkretnych funkcji, więc nie będę mógł o nich opowiedzieć. Poniżej znajduje się taki joystick złożony z czterech strzałek, które służą do zgłaśniania lub ściszania właściwie to strzałka w górę i w dół służy do ściszania i zgłaśniania, a strzałka lewo, prawo, też po przemieszczania się między folderami i plikami. Dobrze. W środku jest przycisk OK lub Enter, który zatwierdza wybór, który wykonaliśmy. Dokonaliśmy, zatwierdza dokonany przez nas wybór. Nim także yy, Pauzujemy lub zaczynamy odtwarzanie pliku no dobrze Więc tak mniej więcej wygląda dyktafon Na chwilkę zrobię pauzę, żeby włożyć baterię do dyktafonu i uruchomię urządzenie. że to ja włożę tutaj baterie do tego y, do doktafonu i za chwilkę powrócę y, do nagrania. Dobrze, baterie zostały już włożone. Mam nadzieję, że dobrze. Postaram się teraz włączyć urządzenie. Jestem pewien, że pokaże mi się okno ustawiania daty. Chciałem powiedzieć, że dyktafon już został przeze mnie spolszczony, a jak się spolszcza taki dyktafon, to ja powiem później. Nawet mogę pokazać. I powinien się dyktafon za chwilkę włączyć. różne rzeczy, ja tam niestety ustawienia daty yy, nie są czytane, więc wciskam od razu wcisk OK. Wybierz, proszę, wyłącz, gdy nie życzysz Wyłącz. Wyłączyć. Tak, tak. Czy sobie życzę przewodnik głosowy? No pewnie. Okej. Okay. Mi tam data nie interesuje, to może teraz głośnie troszkę y, przewodnik głosowy w dyktofonie i... Y, tu mi się otworzyła szufladka z komputera. Y, zgłośnie trochę ten przewodnik głosowy i zaczniemy opisywać menu dyktafonu Baterie, e, przepraszam, już, już podgłośniłem troszkę e, mój przewodnik głosowy w diktofonie. E, wchodzimy więc do o, menu, e, wciskając i przytrzymując przez około pół sekundy, nie wiem, przepraszam, sekundę, klawisz Enter lub OK. Ustawienia trybu nagrywania. Pierwsza opcja jest e, ustawienia trybu nagrywania. No, tutaj się ustawia format i jakość. Diktafon ten pod, nagrywa do formatów Wave, PC, PCM oraz, oraz WMA Windows Media Audio w jakościach 8 8 na sekundę, mono 16 KBPS Mono, 32 KBPS Mono i Stereo. O, już nie mylę, też jest 64 KBPS i 128 KBPS Mono i Stereo. Jeżeli coś źle powiedziałem, to sobie, no dobrze. Idziemy, otwieramy to yy, pod menu. Tryb N. Format yy, Wave. Tryb STX. I to jest STA. STXQ, czyli format 128 kB na sekundę, formatu WMA. Przepraszam jakość. Tryb STHQ. Tak, to jest też 128 mono. Tryb STSP. To jest chyba 64 albo 32 stereo. HQ. Przepraszam, nie ma 64, więc od razu... A nie, no coś pisz tutaj... Y y a, zresztą mniejsza z tym. Tryb SP. To jest 16. Tryb e To jest LP, czyli 8 KBPS. Yy, dobrze. No to są wszystkie już dostępne jakości w tym menu. Zamykamy. Ustawienia trybu nagrywania. Ustawić czułość Uch, nagrania. Kolejne menu pod menu ustawienia. Ustawić czułość nagrania. Automatycznie. Automatycznie? Normalnie. Prawdopodobnie nie bardzo rozumiem, o co chodzi w, tym, w tej opcji. Ustawić czułość nagrania. Musiałbym do końca i dokładnie doczytać w instrukcji. Ustawić wybieranie głosowe V, C, v A tak, ta różna, taka inna rzecz. Ustawić nagrywanie sterowane czasowo. Możemy sobie ustawić y, nagrywanie sterowane czasowo, czyli ile ma nagrywać dyktafon. Czy są takie już y, presety przy, przygotowane przez firmę Olympus. Ustawienie filtra low cut. Filtr low cut, jakiś filtr kraja. No, chyba dobre. Ja tam specjalnie dźwiękowcem nie jestem, więc nie wiem jak to konkretnie ma działać ustawienia zoom mikrofonu. Zoom mikrofon, czyli takie kierunki różne. Zoom konkretnie to jest ustawienia mikrofonu, ustawić prędkość odtwarzania. Prędkość odtwarzania to chyba nie trzeba tłumaczyć. Ustawić tłumienie szumów. Bardzo przydatna opcja, gdy na przykład nagrywamy w bardzo zaszumionym środowisku, tak na przykład jak ma się włączone dwa komputery. Można to już zauważyć w moim pierwszym IT podcastie, jeszcze tej, jeszcze tej redukcji szumów nie miałem włączonej I brzmiało to jak niestety, brzmiało to jak brzmiało, jedziemy dalej Ustawić filtr mowy Filtr mowy, czyli na przykład jak mówimy i przestaniemy mówić to nagrywanie zostanie, wstrzyma zostanie wstrzymane, a jak tylko zaczniemy z powrotem mówić Dźwięk, głos będzie nadal rejestrowany. To bardzo przydatna funkcja. Ustawić tryb odtwarzania. No nie wiem, o co tu. Aha, to jest tryb odtwarzania, czyli, że ma odtwarzać jeden utwór, folder i tym podobne rzeczy. Ustawić interwał dla przeskakiwania. Czyli, co, ile mam przeskakiwać w odtwarzaniu pliku? Ustawić odtwarzanie alarmu. No nie wiem, o co tu chodzi. Ustawienie też nie wiem, o co tu chodzi za bardzo. Ustawić oświetlenie wyświetlacza. A to nie dla mnie potrzebne. Ustawić LED. Tu jest ustawienia diody LED. Ustawić kontrast wyświetlacza. Kontrast. Ustawić głosowe zarządzenia użytkownika. I tutaj są opcje dotyczące przewodnika głosowego, czyli ustawienia włączenia i wyłączenia, prędkość i głośność. No, jaką głośność ma być dźwięk systemowy i czy ma być włączony? E, ja mam włączony, a można też go wyłączyć, więc nie będzie słychać opcji typu takich dźwięków. Wiesz, no. Dobrze, idziemy dalej. Ustawić odtwarzanie wstępu. No nie wiem o co tu chodzi. Ustawić ochronę plików. Ochronę plików, czyli że nie można będzie go skosować. Aha, zapomniałam mówić jeszcze jeden przycisk. Taki mały przycisk na samej prawie dole pod tym joystickiem to jest przycisk kasowania. Zaprezentuję potem jego funkcję. Ustawić przenoszenie plików. To ta funkcja raczej nam się nie przyda. Ustawić nazwy folderów. Też się nie przyda. Czyli, że można sformatować pamięć dyktafonu, który, jak zapomniałem powiedzieć, ma 4GB, czyli dosyć sporo. Ustawić no tak, ustawienia USB. Następna opcja. Czas i ustawienia cza czasu i daty. Jest to nieczytane przez przewodnik głosowy? Ustawienia, oszczędzania energii. No po ilu ma się wyłączyć? Minuta. Ustawić zewnętrzne źródło rejestrowania. Można sobie ustawić zewnętrzne źródło rejestrowania, np. Y, magnetofon kasetowy lub coś innego. I informacje systemowe, które również nie są czytane przez ten przewodnik. Ustawienia trybu nagrywania. I ustawienia trybu nagrywania. Początek menu. Będziemy się błądzić w kółko. Zamykamy menu. A dwukrotnie strzałkę w lewo. Dobrze. Już całe menu tak szybko i pobieżnie omówiłem. To może teraz przejdziemy do... Nagrywania. Pokażę jak porusza się po folderach. Wspomnianym już klawiszem folder, który znajduje się jako pierwszy w, tych trzech, w, tej, w tej grupie trzech klawiszy poniżej od wyświetlacza. Folder, folder A był. Folder B. Folder C. Folder B Folder E Folder Audible Audible Folder Muzyka No i Folder A Folder A Dobrze To zaprezentuje wszystkie jakości nagrywania Zaprezentuje też redukcję szumu No i to by było Na tyle Z tego podcasta tam sobie ustawię jakość i rozpoczynamy nagrywanie. Postanowiłem zacząć od trybu od trybu LP, bo hmm, trybu PCM na pewno nie trzeba prezentować. No to hmm, nagrywanie, jak mówiłem, już rozpoczynamy klawiszem record. Dobrze, nagrywamy do formatu WMA w jakości 8 kbps i 8 kHz. Jest to, jak mówiłem, że jak to jest bardzo słaba jakość. No to może już koniec. I odtwarzamy klawiszem Play. To dobrze, dobrze. Kilo, kilo, przepraszam, KBPS i rozpoczynam nagrywanie. Już troszkę lepsza jakość. Nakrywamy do formatu WMA w jakości 16 KBPS. Na dyktafonie cyfrowym Olympus DS75. Żeby to już kończymy. Przerwać. Zrobiło się przerwać kasowanie, bo, e, bo za długo nie reagowało. Myślę, że teraz wciskamy. Rozpocząć kasowanie. Rozpocząć kasowanie. Kasowanie zostało zakończone. Kasujemy ten drugi plik. zakończone w ustawienia trybu nagrywania tryb HQ 32 kB 22 KHZ mono i tutaj zaprezentuję te trzy częstotliwości nagrywania mikrofonu to nagrywamy w częstości, przepraszam, częstotliwości lektor na dyktafonie DS75 w jakości 32 kB na sekundę, w częstotliwości próbkowania 22 kHz mono. Zmniejszamy teraz częstotliwość na częstotliwość konferencja. I już zmniejszyłem, nie wiem, czy to będzie słychać w odtwarzaniu nagraniu, chociaż na pewno że trochę ciszej się zrobiło i, e, i trochę mniej tych szybów wszystkich łapie. Ja najbardziej lubię tę najwyższą częstotliwość, nie wiem dlaczego, taka mi się najbardziej podoba. Zmieniamy na częstotliwość ostatnią, czyli dyktafon. I jest już na częstotliwości dyktowania, czyli ten przysłodziowy dyktafon. Brzmi to naprawdę bardzo cicho zwiększamy z powrotem na największą. I może jeszcze powiem troszkę o formatach. Ja właśnie najbardziej lubię ten format 32 kbps stereo, który zaprezentuję też. No to już koniec tego nagrania. To i odtwarzamy go. W czy, przepraszam, częstotliwości lektor na dyktafonie ds 75 w jakości 32 kB na sekundę, w częstotliwości próbkowania 22 kHz. Mono! No, Zmniejszamy teraz częstotliwość na częstotliwość konferencja. I już zmniejszyłem. Nie wiem, czy to będzie słychać w na chociaż na pewno że y, trochę ciszej się zrobiło i y, y, trochę mniej tych szumów wszystkich łapie. Ja najbardziej lubię tę najwyższą częstotliwość, bo mam na taka mi się bardzo podoba. Rozwijamy na częstotliwość ostatnią, y, czyli dyktafon. I jest już na częstotliwości dyktowania, czyli ten przysłodzowy dyktafon. E, brzmi to y, naprawdę bardzo cicho zwiększamy spadurację na no największą i, i może jeszcze powiem troszkę o formatach ja właśnie najbardziej lubię ten format 32 kbps stereo które zaprezentuję też no Troszkę z tego nagrania i nagranie już się skończyło wchodzimy z powrotem do menu i Wybieramy tryb 32 KB na sekundę Stereo Ustawiono tryb STSB I nagrywamy Nagrywamy do jakości 32 KB na sekundę Stereo Jest to dosyć już dobra jakość z tymi formatami, ja nie jestem do końca pewien, czy ja dobrze tam mówię, czy to jest ta jakość. Jeśli coś źle mówię, to proszę mnie poprawić w tych komentarzach na forum IT Podcastu. No to już koniec nagrania. Nagrywamy do jakości 32 km na sekundę jest to dosyć już dobra jakość e, z tymi formatami ja nie jestem do końca pewien czy ja dobrze to mówię czy to jest to jakość jeśli ja coś zlemi to proszę nas poprawić e, w tych komentarzach na film a podcastu no to już koniec nagrania no i nagranie się rzeczywiście skończyło, jedziemy <śmiech> znowu do menu brzmią bardzo dobrze. E, można te jakości posłuchać e, w tych podcastach, z tych flopodcasta e, o tych dyktafonach, w, szczególnie w jednym są zaprocentowane e, wszystkie te e, częstotliwości i jakości. Dobrze, zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy, bo w opakowaniu dyktafonu razem z dyktafonem jest dostarczany taki mikrofonik stereofoniczny zewnętrzny, a także taki zdalny pilot, do którego można podłączyć właśnie ten mikrofon i nagrywać, jakby zdalnie sterować dyktafonem. Ja tutaj teraz zaraz zaprezentuję ten mikrofon stereofoniczny który jak nagrywa się na słabych jakościach bardzo wyraźnie odwzorowuje te słabe jakości ja, nagrywa, ja nagrywam na mikrofonie wbudowanym, który też jest dosyć dobry dobrze i mam zamiar zaprezentować zaprezentować nakrywanie na tym dyktafonie na tym mikrofonie stereofonicznym. Dobrze, mam już ten mikrofon. Jest on bardzo czuły na takie różne stóki półki. Dobrze, to trzeba go teraz włożyć w odpowiedni sposób, tak żeby się zlewał z obudową praktycznie. O, już go włożyłem. Ustawimy też jakąś najwyższą jakość, na przykład Ustawię. wave a. My mamy już ustawionego tryb PCM i mikrofon stereofoniczny również już jest wsadzony nagrywa się już na tym mikrofonie właśnie stereofonicznym takie różne na przykład lub trzymanie go blisko ust jest bardzo bardzo mocno wychwytywane i bardzo to słychać. Jeśli nie mówię o stereofonicznym, to się spełni, zgadzam, to mikrofon naprawdę jest stereofoniczny i bardzo dużo rzeczy potrafi wychwycić. Na przykład teraz zmniejszymy trochę częstotliwość mikrofonu na konferencję. Dobrze. Już jest ta konferencja. Jest to trochę ciszej, ale na częstotliwości dyktowania będzie wychłity różne takie popy, zmniejsza właśnie na tę częstotliwość dyktowania, No i takie popy różne w tym mikrofonie słychać bardzo wyraźnie. Prze przełączamy się z powrotem na najwyższą. Dobrze. Tak wyglądało nagrywanie na mikrofonie stereofonicznym zewnętrznym. Wyciągniemy go i podłączymy z powrotem e, i przełączymy się na mikrofon e, zewnętrzny podczas nagrywania. I już jest y, y, mikrofon wbudowany i kończymy nagrywanie. Także było widać tylko różnicę. Pokazałem na sam koniec. Jest on znacznie gorszy. I, i kończymy już nagrywanie. Y, po, zanim otworzę to nagranie, to powiem tylko, że y, bardzo fajną sprawą jest podłączanie y, mikrofonu zewnętrznego. Bo wtedy możemy sobie trzymać dyktafon i nie będzie yy, słychać już takich dźwięków, jak na przykład go dotykamy, bo on na to jest bardzo czuły. Już to nawet testowałem, fajnie to działa, tylko można się narazić na takie nieprzyjemne tam, piski, no i odtwarzamy to nagranie. Tak się już na tym mikrofonie właśnie telefonicznym, takie różne na przykład... a tamtym mikrofonem widać bardzo wyraźnie więc chyba mm, mam nadzieję, że było to widoczne zaprezentuję tylko jeszcze redukcję szumów tutaj to znajdę te opcje zrobię na chwilkę pauzę znalazłem już te opcje otwieramy ją albo strzałką w prawo To są takie opcje, wyłączyć, wysokie i niskie. Ja włączam wysoki. wysoki. Zamykam menu i prezentuję tą redukcję szumu. Nagrywamy ciągle na formacie PCM Wave z włączoną redukcją szumów na najwyższej częstotliwości mikrofonu. Zrobimy chwilkę ciszy. I spróbujemy nagrać te różne dźwięki mikrofonu. Przepraszam komputera. I już kończymy nagranie i odtwarzamy je. I na pewno ta redukcja szumu na najwyższym poziomie była. jest bardzo słyszalna. Proszę posłuchać. Nagrywamy ciągle w na formacie PCM. Złączamy. Redukcja szumów na najwyższej częstotliwości mikrofonu, Zrobimy z kilka ciszy i zmienię nawet różne dźwięki mikrofonu. To bardzo słyszalne, ta redukcja szumu, jest to naprawdę bardzo przydatna funkcja, bo te szumy różne komputera, ten dźwięk co trzeba było słuchać, to był dźwięk włączenia dyktafonu. Te szumy komputera były praktycznie niesłyszalne i naprawdę polecam tym wszystkim, co mają ten dyktafon, o włączenie tej funkcji, bo. Jak mówiłem pierwszy mój odcinek IT Podcasta był nagrywany jeszcze bez tej redukcji szumów i yy, jego jakość nie jest najlepsza. Zapisałem yy, w opisie odcinka na stronie internetowej, a także na forum yy, IT Podcasta Klango w grupie IT Podcasta. No yy, już bym yy, kończył ten odcinek. Yy, Opisujący dyktafon firmy Olympus DS75 z jego 4 GB pamięci. Powiem tylko taką jeszcze ciekawostkę na koniec, że ten dyktafon na najsłabszej jakości 8 kbps i 8 kHz potrafi nagrywać ponad 1000 godzin, co wyczytałem w instrukcji obsługi. Sam byłem tym zaskoczony. Chociaż. Spodziewałem się, że, że takie coś jest możliwe. Chociaż naprawdę nie polecam nagrywania na takiej jakości, co można było usłyszeć w tym nagraniu dzisiejszym. A na pewno ci, co chociaż trochę, tych, co chociaż trochę obchodzi jakość dźwięku, na pewno zauważą. Najlepiej nagrywać w tych jakościach. 32-128. Najlepiej stereo. No to już się żegnam z wami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach AIDS Podcastu. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich. Adrian Potrzebowski.